rozdział czwart Lechi daje wskazówki swoim potomkom i błogosławi ich umiera i jest pochowany Nefi pragnie zawsze ufać Panu a teraz ja, Nefi piszę o proroctwach Józefa uprowadzonego do Egiptu o których mój ojciec mówił Oto prorokował on o całym swym potomstwie I niewiele jest proroctw znaczniejszych od tych, które zapisał I prorokował o nas i o naszych przyszłych pokoleniach I jest to zapisane na mosiężnych płytach Gdy więc mój ojciec skończył mówić o proroctwach Józefa Przywołał dzieci Lamana, jego synów i córki I zwrócił się do nich Moi synowie i moje córki, którzy jesteście synami, córkami mojego pierworodnego, pragnę, abyście mnie słuchali. Oto Pan Bóg powiedział, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, będę wam szczęściu na tej ziemi. A jeśli nie będziecie przestrzegać moich przykazań, zostaniecie ode mnie odsunięci. Mimo to, moi synowie i moje córki nie mogę zejść do grobu bez pozostawienia Wam błogosławieństwa, gdyż wiem, że jeśli bylibyście wychowani w sposób, w jaki powinniście iść przez życie, nie odstąpilibyście od tego. Jeśli więc zostaniecie przeklęci, pozostawiam z Wami moje błogosławieństwo, aby to przekleństwo zostało z Was zdjęte i aby spadło na głowę Waszych rodziców. Ze względu na moje błogosławieństwo Pan Bóg nie pozwoli, abyście zginęli, ale zawsze będzie miłosierny Wam i Waszej potomności. I gdy mój ojciec skończył przemawiać do synów i córek Lamana, na jego życzenie przyprowadzono do niego synów i córki Lemuela. I zwrócił się do nich, moi synowie i moje córki, którzy jesteście synami, i córkami mojego drugiego syna, Pozostawiam wam to samo błogosławieństwo, które dałem synom i córkom Lamana. Nie zostaniecie więc zupełnie wyniszczeni i w końcu wasi potomkowie będą błogosławieni. I gdy mój ojciec skończył do nich przemawiać, zwrócił się do synów Ismaela i całej jego rodziny. I gdy skończył do nich mówić, zwrócił się do Samu. Błogosławiony jesteś razem z twoim potomstwem, bo odziedziczysz te ziemię podobnie jak twój brat Nefi, i Twoje potomstwo zostanie zaliczone do Jego potomstwa. Będziesz jak Twój brat, a Twoje potomstwo będzie jak Jego potomstwo i będziesz błogosławiony przez całe swoje życie. I mój ojciec Lechi skończył przemawiać do całej swojej rodziny według uczuć swego serca i według ducha Pana, który był w nim. I stało się, że zestarzał się, umarł i został pochowany. Wkrótce po jego śmierci Laman, Lemuel i synowie Ismaela rozgniewali się na mnie z powodu napomnień Pana. Albowiem ja, Nefi, byłem zmuszony mówić do nich według jego słów i powiedziałem im wiele, jak też mój ojciec przed śmiercią. I wiele z tego, co powiedzieliśmy, jest zapisane na moich drugich płytach obejmujących kroniki odnoszące się bardziej do naszych dziejów podczas gdy na tych płytach zapisuję to, co odnosi się do mojej duszy i podaję wiele wyjątków z Pisma Świętego, z tego, co zapisane na mosiężnych płytach. Gdyż moja dusza lubuje się w Piśmie Świętym, w sercu rozważam je i przytaczam dla nauki i pożytku moich dzieci. Moja dusza lubuje się w tym, co pochodzi od Pana i w sercu rozważam ciągle, co widziałem i słyszałem. Jednakże pomimo ogromnej dobroci Pana W ukazaniu mi Jego wielkich i zadziwiających dzieł W sercu wołam, jak nędzny jestem Moje serce cierpi z winy mego ciała Moja dusza boleje z powodu moich niegodziwości Jestem osaczony przez pokusy i grzechy Które tak łatwo mnie zwodzą I gdy pragnę się radować Serce moje jęczy z powodu moich grzechów Jednakże wiem, komu zaufałem Mój Bóg jest moją podporą. Był On ze mną podczas moich ciężkich doświadczeń na pustyni i zachował mnie przy życiu na głębokich wodach. Wypełnił mnie swoją miłością, że moje ciało płonęło. Zmieszał moich nieprzyjaciół, że drżeli przede mną. Oto słyszał moje wołanie w dzień i dawał mi wiedzę przez wizję nocą. W dzień nabierałem śmiałości w żarliwej modlitwie do Niego, kierując mój głos do nieba. Janiołowie aniołowie wstępowali i nauczali mnie. Na skrzydłach Jego ducha moje ciało było przenoszone na niezmiernie wysokie góry. Moje oczy widziały wielkie rzeczy, nawet zbyt wielkie dla ludzi, dlatego nakazano mi, abym o nich nie pisał. Jeśli, więc widziałem tak wielkie rzeczy, jak Pan w swym miłosierdziu dla ludzi nawiedził ich w tak wielkiej łasce, dlaczego moje serce miałoby łkać, moja dusza pozostawać w dolinie smutku, moje ciało niszczeć, a moja siła słabnąć z powodu mych cierpień? Dlaczego miałbym dopuszczać się grzechu ze względu na moje ciało? Dlaczego miałbym ulegać pokusom, dając złemu duchowi miejsce w moim sercu, aby niszczył mój spokój dręczył duszę? Dlaczego jestem gniewny z powodu mojego wroga? Przebudź się, moja duszo. Nie pogrążaj się więcej w grzechu. Raduj się, moje serce, i nie dawaj więcej miejsca wrogowi mojej duszy. Nie bądź więcej gniewny z powodu moich wrogów. Pozostań silne pomimo moich cierpień. Raduj się, moje serce. Będę wołał do Pana, będę Cię zawsze wielbił, Panie. Moja dusza będzie radować się w Tobie, mój Boże, i opoko mojego zbawienia. Zbaw moją duszę, Panie. Ocal mnie z rąk moich wrogów. Uczyń, abym wzdrygał się na widok grzechu. aby bramy piekielne były zawsze dla mnie zawarte, ponieważ moje serce będzie skruszone, a mój duch pokorny. Nie zawieraj przede mną, Panie, bram Twej prawości Abym mógł kroczyć po ścieżce pokory Abym mógł trzymać się prostej drogi Ogarnij mnie płaszczem Twej prawości, Panie Daj mi możliwość ucieczki przed moimi wrogami Wyprostuj mą drogę Nie umieszczaj przeszkody na mojej drodze Abym się potknął, lecz utoruj mi drogę I nie zagradzaj mojej drogi lecz drogę mojego nieprzyjaciela. Zaufałem Tobie, Panie, i będę Ci zawsze ufał. Nie będę polegał na potędze ludzkiej, bo wiem, że przeklęty jest taki człowiek. Przeklęty jest, kto polega na potędze ludzkiej i który w ciele upatruje swą siłę. Wiem, że Bóg da szczodrze temu, kto prosi. Mój Bóg mnie wysłucha, jeśli nie będę prosił o coś niewłaściwego. Będę więc podnosił mój głos do Ciebie, będę wołał do Ciebie, mój Boże, o opoko mojej prawości. Mój głos będzie zawsze wznosił się do Ciebie, moja opoko i mój wieczny Boże.